Na dystrybutorach już powinny być niższe ceny. Od dziś tańsze tankowanie. W całej Polsce obowiązuje pierwsza maksymalna cena detaliczna paliw. Wprowadził je pakiet ustaw CPN. Obniżony został VAT i akcyzana paliwa. A za przekraczanie ceny maksymalnej będą kary nawet do miliona złotych.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 Innymi z wojną na Bliskim Wschodzie. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii litr benzyny 95 ma dziś kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98, 6,76 a oleju napędowego 7,60 Francja zażądała zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku ze śmiercią w Libanie trzech żołnierzy misji pokojowej Unifil. Wojskowi zginęli w dwóch odrębnych zdarzeniach w ciągu 24 godzin. Pierwszy w wyniku eksplozji pocisków w pobliżu miejscowości Atshid al-Kusair, a dwóch kolejnych, gdy ładunek wybuchowy nieznanego pochodzenia eksplodował w wiosce Bani Hadżan pod samochodem, którym jechali. Francja wzywa do przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie okoliczności tych tragedii. Przypomnijmy, w niedzielę w wybuchu miny Pułapki ucierpiał na szczęście niegroźnie polski żołnierz. Czy jesienią zaczną obowiązywać nowe zasady egzaminów na prawo jazdy? Liczy na to Ministerstwo Infrastruktury. Resort chce m.in. zmniejszyć liczbę pytań egzaminacyjnych i zmienić ich treść, ale największą zmianą będzie likwidacja egzaminu na placu manewrowym. Według statystyk oblewało go aż 40% kursantów, zwraca uwagę minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Od kilku miesięcy pracowaliśmy z ekspertami nad odpowiedzią na proste pytanie, czy powinniśmy dalej stosować tego typu część egzaminu praktycznego. Doszliśmy wspólnie do wniosku, także analizując praktykę europejską, że najważniejsze jest sprawdzenie umiejętności młodego, nowego kierowcy w ruchu miejskim, na mieście czy na autostradzie. Od ostatniej poważnej zmiany w systemie egzaminowania kierowców upłynęło 13 lat. Ponad 270, 263 miliony złotych tyle zabrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 34. tegorocznego finału. Szef Fundacji Jerzy Owsiak podsumował zbiórkę. W tym roku orkiestra grała pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci dla gastroenterologii i chorób przewodu pokarmowego. Za zebraną kwotę uda się zakupić to, co zaplanowała fundacja, mówił Jurek Owsiak. Te pieniądze starczą na to, aby gastroenterologia była jak najlepiej zaopatrzona. 16 klinik w całym kraju dzięki WOŚPOWI otrzyma sprzęt, który pozwoli na szybsze diagnozowanie i leczenie dzieci z chorobami układu pokarmowego. Pierwsze zakupy już za fundacją. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Będzie referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miasta. Krajowe Biuro Wyborcze w stolicy Małopolski zakończyło liczenie podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie plebiscytu. Wymagana liczba ponad 58 tysięcy podpisów została przekroczona. Komisarz Wyborczy oficjalnie ma ogłosić decyzję po świętach wielkanocnych, a prawdopodobny termin głosowania to jedna z dwóch niedziel w drugiej połowie maja, mówi inicjator zwołania referendum Jan Hoffman. W momencie wydania postanowienia, konkretnie ogłoszenia postanowienia przez PKW Znajdziemy się w takim rygorze typowo już kampanijnym Zamierzamy prowadzić akcje informacyjne O detalach na razie nie będę mówił Przeciwnicy zarzucają prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu Między innymi zadłużenie miasta Nie podoba się im również sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu Był wybitnym pisarzem, dramaturgiem i eseistą Jego dzieła były tłumaczone na wiele języków w wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski. Jego dzieła należą do najlepszych polskich powieści XX wieku, mówi dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Jarosław Fazan. To jest piękna rzecz, że, że pisarz, który jeśli chodzi o jego dorobek w zakresie literatury społecznej i psychologicznej no, zasługuje niewątpliwie na porównanie go z Marcelem Prustem. Wiesław Myśliwski był dwukrotnym laureatem literackiej nagrody NIKE za widnokrąg winok oraz za traktat o łuskaniu fasoli. To były aktualności programu pierwszego polskiego Radia. Pogoda. W nocy opady deszczu na południu wschodzie, południowym wschodzie oraz na pomorzu zachodnim. Na Pogórzu i w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 6 stopni. W dzień podobna aura tylko cieplej. Od 2 do 10 stopni. Jedynka. Polskie Radio. Jest 10 minut po północy. Dziś wtorek, 31 dzień marca i 90 dzień roku. Słońce w znaku Barana wzejdzie o 6.14, zajdzie o, o 19.08. Dzień będzie trwał 12 godzin i 54 minuty. Imieniny obchodzą Benjamin, Joanna i Cornelia. 430 lat temu urodził się Kartezjusz, czyli René Descartes, francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku. 299 lat temu zmarł Isaac Newton, angielski fizyk, astronom, matematyk, współtwórca rachunku różniczkowego i całkowego. Sformułował trzy prawa dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. 217 lat temu urodził się Mikołaj Gogol, rosyjski pisarz, poeta, dramaturg i publicysta pochodzenia ukraińskiego. Autor m.in. dramatów o rewizor oraz powieści Martwe Dusze. 35 lat temu rozwiązano struktury wojskowe Układu Warszawskiego. 28 lat temu Polska rozpoczęła w Brukseli oficjalne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Autopromocja.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 po 14 Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. My do folderu Ulubione dodajemy reportaż. Program pierwszy Polskiego Radia, prawie 12 minut po północy. Noc z reportażem. Dobry wieczór, witamy. Filip Wolski i Bartosz Panek. Noc z reportażem dziś szczególnie będzie nocą mocy słów. Ja wątpię w ludzi, nie w czcionkę. to W to, to, to nie wątpię. To jest, to jest przecież 550 lat tradycji. No ale w tym momencie, w tym momencie, my jesteśmy w kolejnym kroku po Gutenbergu. I też tak myślę, że oni też nie mieli świadomości, jak się zmieni świat, nie? A jak się zmieniło wszystko. Dziewięć liter. Ten reportaż, reportaż Katarzyny Michalak, już za kilka minut wybrzmi w radiowej jedynce. Po godzinie pierwszej, między innymi, wrócimy do opowieści, które snuł dwadzieścia parę lat temu w archiwalnym reportażu Krzysztofa Wyżykowskiego. Wiesław Myśliwski, którego żegnamy od wczorajszego przedpołudnia. A kto jeszcze i czym ukąsi nas tej nocy? Jakie będą to opowieści? Proszę zostać z nami do godziny trzeciej. Rok 2005. Właśnie wtedy Tori Amos nagrała tę piosenkę "Sweet the Sting". Polskie Radio. Jedynka. Ciekaw jestem, czy już teraz pozwolą nam Państwo na to, żeby e, wbić? Tak, państwu, bo tak to, tak to właśnie wychodzi. Storytellingowe żądło, Sweet the Sting, to właśnie to, to słodkie żądło. Nie bez powodu ta piosenka pojawiła się na początku naszego spotkania. Jeśli znają państwo Lublin, to być może zaglądali państwo kiedyś na ulicę Żmigród, do działającego tam Domu Słów i Izby Drukarstwa, to... Rzeczywiście przestrzeń, która wiele, wiele lat temu e, służyła jako drukarnia. To jest wyjątkowe miejsce na mapie kulturalnej i mapie społecznej Lublina, również na mapie artystycznej. W Domu Słów e, przy Izbie Drukarstwa znajduje się ekspozycja. Na niej możemy oglądać stare maszyny drukarskie, które cały czas są w użyciu. Pracuje na nich artysta zecer Robert Sawa posługuje się dawnymi, bardzo szlachetnymi technikami typograficznymi, tworzy unikalne afisze, a także druki akcydensowe. Bardzo często opowiada o znikającym rzemiośle podczas warsztatów dla młodzieży, a jego niepowtarzalna sztuka jest wyrazem nie tylko rzadkich umiejętności, to również głęboki namysł nad wartością słowa. 9 liter. Przed nami reportaż Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin. Znajdą w nim państwo rodzaj hmm, analogowej szlachetności i refleksję nad materialnym wymiarem rzemiosła. To będzie też y, taka y, nuta tęsknoty za fizycznością, namacalnością twórczego procesu. Tu mam nawet taki, takie słowo sobie wymyśliłem. Piwnicość. Piwnicość. Tak. Ale przeczytałem to za y, zbyt optymistycznie. <śmiech> Ale słuchaj, no jeżeli tu jest tyle skarbów i ty robisz tak piękne prace, które są podziwiane, bo tak jest. Tak? No pewnie. O, ty, co ty to nie dlaczego to nazywać piw? nicością. Skąd ta nicość? Ta nicość wynika z tego, że ja pracuję 18 lat i właściwie nic z tego nie wynikło. Tak? To miejsce mogłoby mieć jak to powiedzieć? Większy wpływ na rzeczywistość? Lublin, kamienica przy ulicy Żmigród 1. Zanim trafiłam do piwnicości, o historii tego miejsca opowiedział mi Paweł Krysiak, koordynator działu Siła Słowa pośrodku Bramagrodzka Teatr NN. I teraz wehikuł czasu przenosi nas w lata 30. Właśnie w tym wnętrzu znajdowała się przed wojną drukarnia popularna. Przychodzili tutaj Józef Czechowicz, Franciszka Arnsteinowa, ale też Józef Łobodowski, który potem, już właściwie po II wojnie światowej, kiedy był na emigracji, on wspominał tę drukarnię, to miejsce. Nie? I tutaj mamy wyeksponowany fragment poematu Józefa Łobodowskiego, Uczta Zadżumionych. I w pewnym momencie on pisze Pamiętam jedno z wielkich wzruszeń Gdym pierwszy raz nieśmiałą dłonią Drukarskiej czcionki dotknął Kruszec zaczarowany Źródło łaski Z którego wstają kwiaty słów Aż się rozrosną, aż rozdzwonią W kolory, w tęcze, w dźwięczne blaski W planety, w księżycowy nów i z tych wołowiu kwiatów wyrośnie klasztor Mansalvatu. Nad tłumem zachwyconym głów. I on tu dalej pisze w małej lubelskiej drukaręce. Ogień się krzewił, rozjarzał i tak dalej, i tak dalej. Po prostu po wielu latach to miejsce, dla niego było tak ważne, że poświęcił dużą część te tego poematu. Także tu się znajdujemy w tym miejscu, gdzie była ta drukarnia, gdzie mamy zdjęcie właściciela drukarni pana Aleksandra Michalskiego, który niestety Zginął podczas wojny. Został zamordowany za druk nielegalnych ulotek. Tu mamy gazety, które tutaj wydawano. I tu przechodzimy dalej. I tutaj jak przechodzimy dalej, mamy już tą drukarnię. Część maszyn pozostała z lat 30 -tych. Między innymi największa maszyna, ważąca 3,5 tony, to jest Planeta Fiksja. To jest maszyna wyprodukowana w Dreźnie w 1919 roku. I ciekawe jest, że ona jeszcze pracuje. I człowiekiem, który tę maszynę rozumie, który potrafi z nią współpracować, jest, jak go tak nazywam, ostatni zecer Rzeczypospolitej, Robert Sawa. Cześć, Robert. I te plakaty, które widzimy na ścianie, to w większości są plakaty, to są wszystkie właściwie plakaty Roberta Sawy, ale część z nich właśnie powstała, kiedy Robert pracował z tą planetą fikcją. Planeta fikcja, tak się nazywa. Planeta to jest fabryka, firma, a fiksja to jest model maszyny. Fiksja to podobno jest szybka, ekspresowa. tę fiksję uruchamiał w sposób, że tak powiem, ręczny, poruszając tym kołem zamachowym wielkim. Tak, tak? niestety tak. Tomasz Pietrasiewicz. Dyrektor ośrodka Brama Teatr NN. To jest w ogóle coś niebywałego. To, że tam w tej takiej mrocznej pracowni w Domu Słów, Domu Słów podkreślam, dokonuje się ten akt kreacji świata na tej białej kartce papieru. Pracownia alchemiczna, prawdziwa pracownia alchemiczna. To jest tu najważniejsze, w tym miejscu, w którym jesteśmy? Jakiś sakrum? Czy wszystko to... jest sakrum. Tak? E, tak, to wszystko jest sakrum i to jest naj, naj, najważniejszy jakby chyba e, aspekt tego miejsca, bo my pracujemy na oryginałach. To są wszystko rzeczy, które mają swoją historię i dużo widziały, o tak powiem. Więc to jest ten e, aspekt, który determinuje kierunek. Nie, nie da się zrobić yy, wszystkiego, co wpadłoby do głowy na przykład młodzieży dzisiaj. jak im mówię, że to jest koniec XIX wieku, albo gdzieś nawet, nawet wcześniej, no to oni już tak, mm, o, <tak>, tak to wygląda. Jeszcze jak mogą to wziąć do ręki, to już jest całkiem, całkiem. Wtedy oni tutaj wsiąkają i się to rozpływa, rozpływa się tak głupotka, taka przyniesiona z zewnątrz, z ulicy i, i zaczynają się roztapiać i ta esencja gdzieś tam dopiero wsiąka. Czyli stare na nich działa, że to jest historia, stare historia. Historia i że świadomość, to... że to jest prawdziwe. A na ciebie zawsze działała historia? Zawsze. Jak byłeś młodym chłopakiem? Tak nie, nie młodym jak chłopakiem nie. to nie działało na mnie. Chyba, miałem chyba złych nauczycieli historii, bo nie lubiłem historii, ale kochałem za to polski. Język. Ja nie byłem dobrym uczniem oczywiście, tak klasycznie na trójach leciałem sobie na luzie, ale uwielbiałem język polski i zawsze się dałem na końcu i przez całą lekcję, przez, przez 8 lat podstawówki, codziennie na każdej lekcji polskiego rysowałem. Tak mnie po prostu stymulowało to, że tam ktoś stoi i mówi o czymś ciekawym, Bardziej gramatyka, czy literatura. Bez znaczenia to jest. Musi być słowo. A gdzie to było? a W Nałęczowie. No w pięknym miejscu. W pięknym miejscu, tak. A wierzysz w to, że miejsce nas kształtuje? Tak. Cała moja wrażliwość pochodzi z Nałęczowa. I teraz już po 50 latach to mam stuprocentową mam świadomość, że to jest wynik właśnie tego, że to tam było. Moje dzieciństwo. A miałeś, dorastając, dojrzewając, jakiś taki swój ulubiony temat, taki trochę obsesyjny, że, że wracałeś, opracowywałeś mhm. ciągle Ciało. jakby to samo? Ciało. To jest mój temat. Anatomia e, cielesności. Nawet pracę magisterską o tym pisałem. A Jeszcze przed studiami atlasy anatomiczne gdzieś tam miałem, kupowałem, z uwielbieniem oglądałem te wszystkie struktury. Także, że cielesność mocno na mnie wpływa. Wydaje się, że te, ten ołów, mhm. te kształty to jednak ostre może. To jest nie takie byłem. przeciwieństwo cielesności. Nie, wręcz przeciwnie. To jest dokładnie cielesność. Jak to? A tak to właśnie, że, że litera to jest ciało. Że to jest ta materia, z której budujemy słowa. Znaczy tak kiedyś było, nie? Teraz już nic nie robimy, wszystko się dzieje samo. Wystarczy tylko pomyśleć i gdzieś tam jednym palcem coś zrobić i już wszystko jest gotowe. Natomiast kiedyś, na początku oni musieli nawet odlać sobie te czcionki. Więc musieli zaprojektować literę, wyciąć matrycę i tej matrycy potem odlewać te klocki, z których potem dopiero drukowali tą treść. Także to jest ciało. Nawet w starych podręcznikach zecerskich z XIX wieku wielkość czcionki yy, była nazywana ciałem. Czyli jak było dużo ciała, no to znaczy, że ta czcionka była większa. Ale rozumiem, że najpierw były ciała ludzkie. Tak, tak, tak, tak. Ja liter nie, nie litery mnie nie, zupełnie nie interesowały. Zanim się nie pojawiłem tutaj. To była walka ponad 20 lat temu o to, żeby ocalała ostatnia lubelska drukarnia, jeszcze mająca te tradycje przedwojenne i znajdujący się w niej sprzęt drukarski. Właściwie to wtedy był ten moment, kiedy ja zacząłem tym bardzo mocno się interesować, ponieważ zaangażowałem się w ratowanie tego. Po prostu serce mi się kroiło, jak pomyślałem, że to ma za moment trafić na złomowisko. I jak udało się już ocalić to, to miejsce z tymi maszynami, no to trzeba było znaleźć ludzi. Robert wtedy trafił do Bramy Grodzkiej i oczywiście ten projekt się rozrastał. W tej chwili mamy nie, niezwykłe maszyny, to jakby to przyrządowanie związane z drukarnią i wszystkie elementy tego procesu, nazwijmy takiego rzemiosła drukarskiego, typograficznego, które są potrzebne, żeby na końcu człowiek dostał do ręki Jakiś niezwykły druk, który powoduje drżenie serca. I też chodziło mi o, żeby brama miała taki wizerunek, żeby ludzie czytali bramy przez typografię. Jak tu przyszedłeś, to odkryłeś te ciała? Odkryłem te ciała po trzech latach. To było tak, że myśmy zaczynali w Bramie Grodzkiej wszyscy, bo tutaj trwał remont i jak się skończył remont i dało się już tutaj stanowiska pracy postawić, to, to ja tu byłem sam. Siedziałem tutaj, pilnowałem tych czcionek tych i miałem oprowadzać wycieczki. No i przez te trzy lata tak sobie siedziałem w tych czcionkach przy komputerze oczywiście, i w pewnym momencie właśnie jak dziewczyny tam próbowały jakieś drobne rzeczy robić. To się tak złożyło, że ja coś musiałem zrobić. Spróbować przynajmniej. No i się okazało, że jakoś tak całkiem fajnie mi to wyszło. I tak sobie po malutku coraz głębiej pozwalałem. Czyli nie było kogoś jakiegoś starego zecera, który nie. przyszedł i was uczył? Nie. nie? Mm. Nic. Mm. To nie jest trudne. Jest. Nie, tak nie, bardzo. nie, to nie, myślenie jest trudne o tym. To rzeczywiście tak jest. Natomiast sam proces, jak się już zaczyna pracować, to, to nie, no to jest kwestia tylko uświadomienia sobie, że litery są odwrócone na czyszczące i trzeba mieć tego świadomość. I zaczynam od prawej strony i to wszystko, nic więcej. Dyrektor bardzo walczył o to miejsce, żeby, żeby je uratować i żeby to nie poszło do, do huty. Bo tak generalnie w Polsce ten wynalazek zakończył życie. Ta historia polskich czcionek jest bardzo smutna. I, i dla mnie to jest bolesne. Tak pokrótce mówiąc, to ta pierwsza RP coś tam wyprodukowała. I oczywiście na bazie tych... Niemieckich fabryk mieliśmy piękne zasoby krojów, czyli czcionek fizycznie, bo no jakby dzisiaj krój pisma, no to w komputerze można nieskończoną liczbę sobie wymyśleć i jak kogoś stać na to, to kupić licencję na, na, na cały świat można i nie wiem, ile tam milionów prawdopodobnie tych krojów. Natomiast wtedy no ta bo to po prostu jest fizyczny element, więc jak mamy taką szufladę, no to ona około 40-50 waży i żeby pracować tak swobodnie, bez stresu, że zabraknie czcionek, no to u nas na przykład zdarzają się po trzy z jednego, z jednej wielkości, w jednym kroju, i to jest dużo. Więc to jest około 120-130 kg na jedną wielkość, na jeden krój pisma i jedną odmianę, bo oczywiście każdy krój ma jeszcze kursywę i pogrubioną. Więc to są ilości i materiał. I myśmy z tego mieli całkiem dużo i piękne rzeczy mieliśmy. Właściwie chyba nie odstawaliśmy od tego, co w Europie było. A potem skończyła się Polska i przyszli panowie z wschodu i tak nas nauczyli, że nie było polskiego, prawda? Więc przez, przez, przez pewien czas drukowano w dwóch językach. U nas po rosyjsku, czasem po hebrajsku, no ale tak jakby zupełnie inna historia. Te, te hebrajskie dwujęzyczne afisze. Natomiast u nas Polaków dotyczyła cyrlica, więc po rosyjsku trzeba było wszystko drukować i po polsku. Tak dobrze to zrobili, że do dzisiaj nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że wszystko straciliśmy. po wojnie przyszła komisja mądrych głów i stwierdziła, że te kroje są brzydkie, a te kroje są ładne i te zostawimy, a tych nie zostawimy. Więc wykasowali 95% zasobów pism drukarskich, które w Polsce mieliśmy przed wojną. Polacy to zrobili. Hmm? Nie, nie było świadomości, tak? Nie ma, Boże, świadomości. nie ma świadomości. Nie ma nadal świadomości. O, a, teraz przechodzimy. a teraz przechodzimy do Zecerni. Jest tu napis Zecernia i to jest serce drukarni. I tu jest miejsce, w którym Robert Sawa pracuje. Tu są kaszwy z czcionkami, tu jest miejsce jego pracy, gdzie on przygotowuje matrycę. Są jego te historyczne matryce. Słynna matryca zbudowana, stworzona przez Roberta 5 lat temu, 6 właściwie lat temu, kiedy Brama Grodzka obchodziła 30-lecie. I Robert zbudował bramy ze słów. Zwykle pytamy turystów: jak myślicie, ile czasu Robertowi zajęło przygotowanie tej? tej matrycy. No, padają odpowiedzi czasami dwa tygodnie, a czasami rok. Prawda jest taka, że pół roku. <śmiech> Ale to są cytaty, które mówią o sensie naszej pracy z pamięcią. Czyli jeżeli ktoś by chciał znaleźć taki, taką kwintesencję tego, czym zajmuje się Brama Grodzka, to niech sobie przyjdzie do Bramy Grodzkiej, niech sobie weźmie wydruk. Tej, właśnie matrycy, tej bramy ze słów. I to przeczyta. Ja, mnie to zarało 40 minut. Kilka miesięcy temu był tutaj dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Bazyl Karski Był coś w tym miejscu. Patrzył, jak Robert pracuje. I stanął nad tym, nad tym wydrukiem kiedyś tutaj. Brała Magołocka, zbudowana ze słów. I stał 10 minut. Nie przeszkadzaliśmy mu. Czytał sobie to. Potem w teatrze stary miał spotkanie o swoim eseju. I. Była rozmowa o wojnie w Ukrainie. I w pewnym momencie on powiedział tak. Byłem dzisiaj w domu słów i zapamiętałem słowa, które tam przeczytałem. I odczytał to, co znajduje się tutaj w środku tej budowli, tej bramy grodzkiej zływanej ze słów. Największa słabość kultury, że nie jest w stanie powstrzymać zbrodni. Ryszard Kapuściński. I oczywiście to, co łączy się w pracy Roberta, to, to jest przede wszystkim umiejętności, czyli warsztat, ostatni zetę Rzeczpospolitej, jak o nim mówię, to jest warsztat, praca, ale to jednocześnie jest taki głęboki namysł nad światem, nie? nad tym, czym jest słowo i to w nim po prostu jest. Dlatego to jest takie wartościowe i takie idealne, jeżeli chodzi o Bramę Grodzką, bo my jesteśmy po to, żeby wykonywać sensowną pracę z pamięcią, a nie tylko pracę z pamięcią. Nie? Para, czasopismo wydawane przez ośrodek Brama Teatr NN, reaktywowane w 2025 roku. Kolejne numery poświęcone są dzielnicom Lublina. W środku czytelnicy znajdą unikalne plakaty autorstwa Roberta Sawy. No przez te 19-18 lat to się trochę napatrzyłem na te litery. I nauczyłem się, może zrozumieć, to chyba za dużo, ale nauczyłem się, że, że tymi kształtami różne rzeczy można wydobyć. Każda literka jakiś tam kształt ma, więc takim najprostszym przykładem są nasze emotikony. To są tak naprawdę znaki graficzne, czy te diakrytyczne znaki złożone w odpowiednie. Kształty i one się nam zmieniły już teraz, więc my już nie widzimy tego, nie? ale jakby tak programistycznie, no to, on, to są po prostu znaki z klawiatury wbite. I to samo jest dokładnie tutaj z czcionkami, czyli można zbudować z liter jakiś kształt, no i teraz kwestia tylko jak bardzo mocno skomplikujemy to. Czyli to, co nam ma przypominać prawdziwy mhm. krajobraz miejski, to, to wszystko to znaki, jest zbudowane? To są znaki graficzne drukarskie. Aha. Tak. Czyli rzeczy, które służyły do, do składania tekstu. Super. Czy druków, powiedzmy, bo tam jeszcze wchodzą linie i takie kształty, które były jakimiś odzdobnikami, czy te geometryczne trójkąty, kółka, kwadraty, to są, to są gotowe takie czcianki też. Natomiast cała reszta to są linie, Czyli rzeczy, które służyły do wykonywania ramek w drukach albo linii, na przykład do podpisów czy do wypełniania czegoś. Na litery. To jest Kalinowszczyzna, to jest LSM, a to jest Stare Miasto. To jest podzamcze, tak. Podzam. Podzamcze, czy dzielnica żydowska i zamek i czwartek. I tak jak skład tekstowy wszystko wypełniam, zamykam w ramię i drukuję na maszynie. No a potem sobie to wycinałem i, i no i układałem w kompozycji. Ale ta cielesność, mhm. jeszcze bym chciała to poczuć. Na czym to polega? To będzie trudne, co opowiem. Ja zrobiłem taką galerię. To była taka przygoda, można powiedzieć. To przejdźmy tam, to będę pokazywał. Mhm. Jest taki tekst. To jest właśnie nasz tekst, yy, który powstał w pracowni Historii Mówionej. Czyli to jest relacja świadka historii. I poprosili mnie, żebym na... To była jakaś rocznica. Rocznica likwidacji getta. Żebym coś zrobił na to wydarzenie. Więc ja poprosiłem, zawsze, zawsze tak robię, że proszę o materiał. Czy ja muszę mieć tekst? Tak, to jest moj, moja materia. Więc dali mi tą relację pani Majczakowej i ona opowiadała właśnie jak ona widziała jak ci Żydzi wychodzą z Lublina, jak ich prowadzą na, na rampy do transportów. Widziałyśmy właśnie te transporty ludzi idących, samą ulicą choćimi głupami, te tłumy ludzi idących i tak jak ja je pamiętam, głowy i tobołki, ulica szunęła. Jak szłam z domu do szkoły, to spotykałam po drodze ileś tam trupów, Zwłoki zastrzelonych po drodze. No i ja sobie to układałem, tak jak, tak jak się składa. Taką transkrypcję. Z zacerni. Tak sobie zczytywałem i sobie układałem te wszystkie wyrazy. Układałem je, w, najpierw się w wierszowniku układa, czyli to jest takie płaski takie narzędzie, na którym się ustawia te czcionki i je się ustawia tak, że się widzi tekst że on jest w odbiciu. I ja sobie tak składałem. No i tak powiedzmy, że po pięć linii w wierszowniku to tak, nie wiem ile tu jest, dziesięć wierszowników, może coś koło dziesięciu wierszowników musiałem złożyć. Taki wierszownik się składa z godzinkę powiedzmy. No i ten czas, ja cały czas byłem w tym tekście. I z każdym dniem się czułem coraz gorzej. Psychicznie. Nie wiedziałem zupełnie o co chodzi, bo mam tu spokój sobie bez żadnych problemów pracowałem, nic się nie działo. A ja z dnia na dzień coraz gorzej się czułem. I jak to wszystko poukładałem w tą ostateczną kolumnę, czyli to, dokładnie to, co tu widać, to ja przez tydzień to justowałem. Bo zależało mi na tym, żeby to była taka idealna forma, czyli żeby te krawędzie były idealnie równe. Zajęło mi tydzień y, wyjustowanie tego. I przez ten cały czas ja w tej kolumnie pracowałem. I po trzech miesiącach chyba sobie uzmysłowiłem, co się wydarzyło. Bo w tym tekście jest właśnie, że oni tak szli, widać było tylko głowy i że szli takim szeregiem, całą ulicą, taka, taka rzeka ludzi szła. I dokładnie to samo miałem na składzie. Ale ja ich musiałem ustawić w tym wierszowniku. To ja ich tam wkładałem, każdą głowę ja włożyłem ręką. I to na mnie po prostu przeszło. I ja to tak poczułem, no i wtedy zrozumiałem, że to, że to nie jest tak do końca <grymny> bez wpływu na, na głowę. Czasami przychodzą tutaj licealiści, licealistki na praktyki, żeby odbyć praktyki po prostu. Nauczyć się, jak wyglądała praca, że tu od Gutenberga nic się nie zmieniło. Oni chcą się dowiedzieć, jak ta praca wyglądała. I Robert oczywiście z nimi rozmawia. I będą mogli drukować sobie jakieś słowa, nie? Samodzielnie. I jakie słowa? Oni mówią, no, wszystko jedno jakie. Je. <śmiech> jakieś tam. A on mówi, nie, nie wszystko jedno. To muszą być słowa pieczołowicie przez was wybrane. Te, które będziecie przekonani, że one mają sens. są dla was ważne. I wtedy zaczyna się taka praca fundamentalna nad tym, czym jest po prostu słowo, jaka jest waga słowa. Jeżeli ktoś rzeczywiście przygotuje takie słowo, porozmawia sam z sobą, czy zdanie ważne dla niego, je wydrukuje, popatrzy na nie, on poczuje, jakie słowo jest ważne, nie? jak słowo jest ważne. To jest taka praca, która się odbywa nie tylko tutaj nad przyszli tutaj nauczyć się techniki zecerskiej, a nauczyli się trochę o tym, jaką wagę ma słowo. I czym jest znamy nad takim sensem swojego życia też, nie? Także to jest, tu się odbywa nie tylko praca taka zecerska, tylko taka metafizyczna wręcz, nie? Taka duchowa bardzo, nie? A czasami jest misteryjna, jak w przypadku drukowania poematu o mieście Lublinie, to moim zdaniem to nie jest wykonywanie czegoś, jakiejś pracy. To jest misterium, nie? które się odbywa co roku, nie? Łącznie z spacerem, śladami poematu. Boisz się takiej chwili, kiedy już nie będziesz chciał ułożyć tych liter? Tak. Jeżeli y, ktoś mi będzie coś kazał robić, wtedy, wtedy już nie będę miał satysfakcji. Jeżeli będę musiał robić rzeczy bez treści, to wtedy, to wtedy już nie będzie tego smaku. No to nie, nie wątp. Ja wątpię w, w ludzi, nie w czcionkę.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 Lublin ma się czymś szczycić, naprawdę jest to niewielu, jedno z niewielu miejsc tej chwili w Polsce funkcjonujące na takim poziomie. Przez te ograniczenia, które daje typografia w tym świecie, w którym właśnie wszystko można, sztuczna inteligencja, są programy graficzne, programy do składu i tak i I tu nagle się pojawia człowiek, który jakby przyjmuje te wszystkie ograniczenia, które to klasyczne rzemiosło typograficzne, zecerskie niosło ze sobą i tworzy z tego wielkie dzieła sztuki, arcydzieła. Jak się nie ma tego feedbacku, to można siedzieć w piwnicy 20 lat i jest piwnica cały czas. I się nie dowiem nigdy w życiu, że ktoś gdzieś coś zobaczył. Chociaż wiem, że one na całym świecie są. Te moje wydruki. Papiery. <grymki>, okay. Wydruki tam. Dzieła. No, no właśnie, tak myślę, czego byś potrzebował, żeby uwierzyć? Ja myślę, że jak ja uwierzę, to już przestanę szukać. I tego, I tego się trzymam. że Te wątpliwości powodują, że ja cały czas spytam i szukam, i zaglądam, i sprawdzam. A jak już będę wiedział, to nie będę musiał sprawdzać. Tak było z malowaniem moim. Poszedłem na studia, żeby się nauczyć malować. Jak się nauczyłem malować, to przestałem malować. A co to działa? Tutaj mamy taki jeszcze na koniec. Powiem. Wydrukowałem taki... Taki można powiedzieć portret rodzinny i to są wielkości, różne wielkości. Te wszystkie, które mamy wielkości, z jednego kroju rex, ale to są czcionki, którymi przez bardzo wiele lat, dziesiątki lat na pewno, drukowane były klepsydry w Lublinie. I wszystkie nazwiska umarłych Lublinian były tymi literami. Dokładnie tymi nawet. A co do ciała, to na początku było i na końcu też zostajemy słowem przecież, nie? Ja będę Robertem Sawą, jak mi już nie będzie. Te dwa wyrazy, pięć liter i cztery, a dziewięć liter ze mnie zostanie. Dziewięć liter. Ten reportaż nagrała Katarzyna Michalak. Powstał on w Polskim Radiu Lublin i odnosi się do fenomenalnego lubelskiego dziedzictwa, do tego wątku związanego z drukarstwem, z powstawaniem książek. Mnie niesamowicie i przyznaję to zupełnie szczerze ujęła opowieść o fizyczności, o cielesności liter. Robert Sawa, proszę o nim pamiętać, kiedy będą państwo w Lublinie. What did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun, but before. just have to hear those sweet words spoken like a to hear those sweet words and your simple melody i just have to hear those sweet words spoken like a melody i just wanna hear those sweet words od wspomnienia Oczu zmrużeniu, cieniu. O Twym westchnieniu i twego głosu drżeniu. O Twych snach, o Twych łzach nócę w sobie. Zrna po lebo, górna po lebo noce o tobie O wspólnej kawie Błądzeniu po Warszawie O kłótni zabawie I o So Tamiskiewicz nuci i gwiżdże sobie. Nam tej nocy towarzyszy przekonanie, że słowa mają moc, moc ogromną, moc sprawczą. Sięgamy też tej nocy do um, przekonań, opinii, do słów, które zapisał Zmarły wczoraj Wiesław Myśliwski w Widnokręgu, znakomitej powieści wydanej dokładnie 30 lat temu, napisał tak. Bo cóż ważniejsze jest od słów? Wszystko się ze słów bierze i nawet najkrwawsza bitwa toczy się o słowa, które po niej zostaną. Kultura chłopska była kulturą bytu i miejsca. To jest kultura, która powstawała, mówiąc najogólniej, w sposobie życia. Która odpowiadała na pytanie jak żyć Nawet w sytuacji, w której ciężko się żyło A najczęściej ciężko się żyło Która była sposobem na życie Która się objawiała w codzienności Nie w świąteczności, w codzienności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 Transmisja z meczu Szwecja-Polska i nasze studio w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszamy już dziś kilka chwil po dwudziestej. To będzie wielka piłkarska uczta i gra o wszystko. Tomasz Kowalczyk, Tadeusz Musiał. Do usłyszenia. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.